Z całego serca zapraszam. Autopromocja Trójka, program trzeci polskiego radia: Five, Four, three, two. Are you ready? Strefa Strefa Strefa Strefa Oh <sweak> Zaczynamy święta. Tu wielka noc i muzyczna pulsacja w środku nocy. Witajcie serdecznie. Mirosław Maken-Dzięciołowski nadaje Departament do Spraw Zaopatrzenia Ludności w Regę Strefa Red Realizacja Beata Wolska. Już wkrótce będziemy mieli gości z zespołu Jamajki. Ja tak ogólnie wprowadzę, może w klimat dzisiejszej audycji. E, będziemy mieli remiksy Gila Scotta Herona, prawdziwej legendy amerykańskiej muzyki walczącej o prawa człowieka. Dabowe, współczesne e, klimaty Gila zapoda nam GT, specjalny francuski duet. Będą nowe piosenki. Juniora Stresa. Jedna już y, za chwilę. Będzie spotkanie pomiędzy wyjątkową jamajską wokalistką Empress Sativa a Paolo Baldini Dub Files. Spotkanie po latach, po wielkim sukcesie ich wspólnie zrobionych piosenek, tym razem na albumie Woman. No i jeszcze kilka innych singlowych propozycji. A jako, że zaczęły się oficjalnie już święta Wielkiej Nocy, to w taki klimat wprowadził nas przed chwilą e, Soul Rebel Marley. Wnuk Boba Marleya, którego jeden utwór już ongiś grałem. Loving Ja, a to był drugi jego singiel Holy Father. Ojcze Święty, modlę się do Ciebie. Dziękuję Ci za wszystko, co robisz. Holy Father jest jak modlitwa. Modlę się o pomyślne wiatry, przewodnictwo i ochronę w podróży przez morze życia. Dla siebie i moich ludzi. Jednocześnie dziękując za wszystko, co zrobił i co robi. Tak zapowiadał tego singla Soul Rebel Marley. A w chórkach usłyszeć można było Sedelle Marley. Wnuk Boba Marleya produkował wcześniej już Skipa Marleya, produkował również swoją ciotkę Sharon Marley, która wydała właśnie swój album Post postmarlejowskie brzmienia na antenie trójki. Teraz, szanowni Państwo, rodzina Mekanów. Wspaniała sprawa. Jamajczycy na czele z Winstonem McEnaffem, prawdziwą legendą jamańskiej wokalistyki, który gościł w Polsce w ubiegłym roku w ramach projektu ina Art. Teraz powraca ze swoją córką Nadią, która też pojawi się w tym roku na festiwalu w Ostrudzie oraz synem Kuszem, który wystąpił z ojcem w Ina Yard. Więc e, cała Mechanów Family razem z francuską grupą The Nigerians zapowiadają wspólny album Story Comes to Bump. Tak zatytułowany jest ten singiel. Mogę już doczekać się tej płyty, a jeżeli yy, podobał wam się ten kawałek, to koniecznie sprawdźcie wersję wideo na YouTube. Bardzo miło jest pooglądać tą śpiewającą rodzinę, no i tego szalonego Winstona, który wywija rękoma śpiewając, jakby przeżywał atak padaczki, a to czysta energia. Winston Makanów i jego rodzina, jego syn, jego córka i ta znakomita francuska grupa Ligerians, która już nieraz udowodniła, że stać ich na wiele. Teraz, moi drodzy, po raz pierwszy wjazd na krajowe podwórko. Dzisiaj sporo polskiej muzyki. Nie tylko za sprawą wizyty zespołu Jamajki, ale również innych rzeczy, które w Polsce się dzieją. A w Polsce nadeszła wiosna. Wszystko się zieleni, jest pięknie, ćwierkają ptaki, a coraz więcej ludzi zobaczyć można na relaksacyjnych spacerach w parkach. I taki klimat troszeczkę oddaje piosenka, której posłuchamy za chwilę. Ale nie będzie tak beztroska jak piosenki o wiośnie na przykład Wawa Mafin, bo tutaj mamy do czynienia z sytuacją rolniczą. Otóż e, sytuacja wymaga dużych nakładów pracy, bo natura ma swoje wymagania. I jeżeli są tacy ludzie, którzy z tej natury żyją, którzy współżyją, żyją z nią po to, żeby czerpać z tego korzyści, pożywienie, sposób na przetrwanie, to to jest ich czas. I o tym zaśpiewa nam właśnie teraz Junior Stress, znany papryczkowy rolnik. Nie po raz ostatni dzisiaj, znów git. Posłuchajcie. Stopniał śnieg, zależał mróz, znowu wiatr Przewiał ciemne chmury, budzi się do życia Świat, nowy dzień, nowa Ty, nowy ja, ale nie ma co rozkminiać trzeba się ogarniać raz, dwa Znowu nie wiem, co mam ręce Włożyć, znów po zimie cały świat Chcę ożyć, wszystko w Znowu się przeplatają różne wątki Znowu na drzewach pąki, Nowe grządki W ogrodzie stare szczątki Więc porządki Trzeba zrobić nim zejdzie pierwszy rządki Nim się zazielenią wszystkie łąki Zajęte wszystkie piątki Jakie ziomki Jakie chill Jakie książki Jakie songi Nowy cykl to początki Po to są dni mi znów całe worki Znów sadzonki Żeby mieć pomidorki Nie z biedronki Żeby mieć worek mąki Bez pieczątki Monsanto chce nas sądzić Pora Znowu nie wiem co mam ręce włożyć Znów w zimie cały świat chce ożyć Wszystko wokoło znowu chcę żyć, a ja mam na to gotowy być Znowu nie wiem co mam ręce włożyć, znów w zimie cały świat chce ożyć Wszystko wokoło znowu chce żyć, a ja ja Mam na to gotowy być. Nie da się wszystkiego w jeden dzień. Nadal cię dogania cień. Słońce częściej wpada cień, Nie ma ociągania się. Już się zaczął kwiecień. Zaraz przyjdzie wrzesień. Mimo zamierzeń, zaraz przyjdzie jesień. I nigdy nie wygrasz z tym motocykl. To nie film, to prawdziwy styl. No to pyk Minął rok. I za wolny był twój motocykl. się ma ziemia, swego cienia nie dogonił jeszcze nikt. I nigdy nie próbuj wygrać z tym. Bo to rytm, który może się podobać, albo nie. I tak masz hit. Jesteś w tym? Będziesz tańczył jak ci zagra ziemi beat. Bo dasz się wykorzenić, temu, który żeni Stanie świt, po nocy i tego nie zmieni nic. Możesz tego nie docenić, niczego nie zmieni kwit. Możesz wlać chemii, i tak nie wyplenisz ich. Od słońca promieni świat się zazieleni dziś. Znowu nie wiem, co mam ręce włożyć. Znów w zimie cały świat chce ożyć. Wszystko wokoło znowu chce żyć, a ja mam na to gotowy być. Ma przebacz, bo wszystko trzeba sama się nie zrobi, sama tutaj nie ma Szefa, pan nie ma z jest Na swoja gleba, ona musi być Bogata, roli nie gra cena się ma, albo się nie ma, jak się o nią nie dba. Dbasz albo nie masz, z tego wyjścia Są dwa, w stepach jest sama chemia Chyba, że to strefa Wpływu vip takich, czasem stać Nam nie wolno się poddać Trzeba siać, dbać o to, co ma oddać Największy skarb, trzeba pikować Podlać, wypielić, rwać, trzeba być Blisko, zostać, może spaść grad od nasion do rozsad, z rozsad posad Tylko tak da się poznać prawdziwy skład Znowu nie wiem w co mam ręce włożyć Znów po zimie cały świat chcę ożyć Wszystko wokoło znowu chcę żyć A ja mam na to gotowy być Znowu nie wiem w co mam ręce włożyć Znów po zimie cały świat Znów git śpiewał Junior Stress, który ma teraz ręce pełne roboty. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Strefy Dread roz, rozsianych. Po całym świecie, jak to zwykle bywa. Pozdrawiam Jurka Kleszcza, który melduje się z dalekiego Brighton. Pozdrawiam Jasia daleko, gdzieś tam na Jamajce. Nie wiem, czy nas słyszy Jasie Kosmos Sun System w swojej pierwszej życiowej wyprawie na Karaibską Wyspę z okazji pięćdziesiątki. Wszystkiego najlepszego dla Jasia tam daleko i dla wszystkich Was. I przypominam swojego maila strefa dread pisany razem małpapolskieradio.pl, który wam się może przydać, bo już można startować do gorącej płyty, którą przywieźli do trójki dzisiaj moi goście. Gościmy dzisiaj zespół Jamajki. Witajcie serdecznie panowie. Michał Majki po mojej lewej. Dzień dobry, witam. Oraz yy, oraz Damian Niedziela. Cześć, Dominik. Damian. Dominik. Dominik, przepraszam. Cześć. Dominik Niedziela, witaj serdecznie, grający na trąbce. Dominik, jak to jest, wpaść w niedzielę do trójki, jak się ma na nazwisko niedziela? Świetnie, rewelacyjnie. Świętujesz co tydzień. Tak jest, trudno <laughs> zaprzeczyć. Dokładnie. Super, panowie, jak się jechało e, z południa, jak teraz funkcjonuje e, komunikacja publiczna? Całkiem sympatycznie, całkiem sympatycznie, całkiem pusto właściwie. O dziwo punktualnie. Punktualnie o dziwo właśnie, e, chociaż przyjechaliśmy ze sporym zapasem, żeby na pewno zdążyć, żeby na pewno e, tutaj być, aczkolwiek e, no e, na plus, na plus. Opowiadaliście, że zwiedzaliście Warszawę piechotką tutaj e, idąc do trójki. Jakie wrażenia z takiego nocnego spaceru? Yy, znaczy przy, przynajmniej dla mnie całkiem, całkiem przyjemne. To też jakby Warszawa yy, pusta nocą, bo tak można to określić śmiało, ma też swój wyjątkowy klimat i dlatego też sobie tak stwierdziliśmy, że z tego centrum, z tego, z tego dworca centralnego przyjdziemy sobie tutaj spacerkiem. Mieliśmy czas. Pogoda też już jak najbardziej do, sprzyja. Do, sprzyja, do sprzyja e, chociaż już się robi coraz chłodniej, ale całkiem, całkiem sympatycznie. No i chyba macie teraz takie e, skrzydła wam wyrosły, bo jednak czas e, świeżo po wydaniu płyty to chyba jest coś takiego, co podkręca, nie? Tak emocjonalnie i w ogóle. Jasne, jak najbardziej. Przyjechaliśmy tutaj z całkiem fajną energią, e, którą chcemy przekazać jak najbardziej. Nie tylko dzięki naszej muzyce, którą to staramy się na co dzień robić, ale też również dzisiaj jakimś dobrym słowem na temat tego wszystkiego. Płyta Najwyższa Pora ukazała się oficjalnie na Winter Reggae. Mnie tam nie było, więc chciałbym, żebyście powiedzieli, jak wyglądała premiera, czy jesteście z niej zadowoleni, czy wszystko wypaliło, czy y, album został wytłoczony na czas i czy publiczność dopisała na waszym koncercie? Tak, może ja zacznę Dominik, dobra? Pozwolę sobie Rzeczywiście to, że udało nam się Mieć płytę fizycznie CD W rękach na dzień premiery 14, to rzeczywiście już było dla nas Pewne osiągnięcie, ponieważ Tak naprawdę zaczęliśmy ją realizować Właściwie nagrywać dokładnie 27 grudnia To Strasznie krótki czas No więc właśnie I tak naprawdę przez całe te i pół miesiąca Do momentu wydania płyty Szliśmy mocno po bandzie, jakby to, jakby to ująć W każdym razie gdyby cokolwiek jeszcze po drodze się nam gdzieś yy, wysypało. wysypało, to yy, moglibyśmy nie zdążyć, aczkolwiek na szczęście się udało. Jesteśmy tutaj dzisiaj i mamy o czym opowiadać. Niesamowite. To jest y, jedna z najkrócej chyba nagranych płyt, z jakimi mam do czynienia. W takim y, sensie pełnego albumu i całej kapeli. No i właśnie dlatego chyba też chcieliśmy to zaznaczyć, że to udało się w tak krótkim czasie. To w takim razie można się spodziewać kolejnej płyty za jakieś dwa, 3 miesiące. No. Idąc tym tropem, tak. I jest taka szansa. No właśnie, mogłoby się Udać, aczkolwiek sama szansa. premiera. Dominik, co uważasz? Ja myślę, że było całkiem fajnie, przynajmniej patrząc na, na ludzi, na, uh -huh. na odzew, bo to głównie o to chodzi. Yy, wydaje mi się, że stanęliśmy na wysokości zadania i ludzie oczekiwali od nas tego, co pokazaliśmy na tej Tak, premierze. szczególnie, że zdecydowaliśmy się na taki ruch, że zagramy ten koncert z wykorzystaniem na dobrą sprawę tylko i wyłącznie numerów, które zostały wyprodukowane. E, i zawarte na wy nowym wydawnictwie. Aha, czyli jeden do jednego zagraliście płytę po prostu. E, właściwie tak, bo sama tak. płyta trwa bodajże około 52 minut, a my no na scenie mieliśmy 45. Więc... I po prostu no, szybciej zagraliście. Troszkę szybciej zagraliście. Tak, Bartek dostał szybszego klika, prawda, w ucho? Dokładnie. Zagraliśmy wszystko. Przypomina mi się legendarna kompilacja Fala, gdzie kawałek Bakrzyszu Czarna Droga jest Szybciej e, e, wytłoczony na krążku w szybszym tempie i nikt do dziś właściwie nie wie dlaczego jedną e, e, z, z takich sugestii jest to, żeby po prostu się wszystko zmieściło na stronie winyla. To trochę przyśpieszono jeden numer. Żeby nie teoretyzować, posłuchajmy pierwszego kawałka z płyty Najwyższa Pora, bo to już jest Najwyższa Pora, żeby coś z tej płyty zagrać. No i taka fajna introdukcja. Witajcie, witajcie w świecie Jamajki. Witajcie w naszej krainie. Z nami na... Siadaj za stół Opowiedz jak zdrówko Na zdrówko rum W górę teraz chłom Wznosi cały dół Jak nie graści To tylko z nami Głośno się śmiać też z działajkami Chcesz poznać nas Przecież już się znamy Skoro dla ciebie Ten numer teraz znamy Trzymaj się nas To dobra rada Energia mam Nigdy nie spada Ten wyjątkowy vibe Który ser W tej z nami na pewno nie zginiesz, pogadasz co pary się pijesz, na tę wycieczkę niepotrzebny jest Ja majki do was płynie Bogaty w radość i siłę, no więc zostaw wszystko na chwilę Najwyższa pora to była pierwsza propozycja z albumu grupy Jamajki, która do nas przybyła tutaj w osobach Michała Knieżyka-Majkiego, wokalisty oraz Dominika Niedzieli, grającego na trąbce. Przypominam, że mamy kilka egzemplarzy tego albumu, wydanego przez Zima Records kilka tygodni temu. Oj, nie, nie, przepraszam, pozwolę sobie, my to tak? wydaliśmy własnym sumtem. to rzeczywiście jest do sprzedaży, również można kupić na Zima, A -a. ale Rozumiem. to zrobiliśmy całkiem sam. Marek też oczywiście, pozdrawiam bardzo A -a. serdecznie. Oczywiście, to A -a. jakby nie ma A -a. ja do, tak że... kojarzyłem, widzisz, że to Zima Records. A -a. Ale Marek jest prowodyrem tego albumu. Rozumiem. Tak, tak, trochę, Rozumiem. trochę też dzięki Markowi na pewno udało się to zrobić, na właśnie premierę zrobić na Winter Reggae, gdzie to już trochę ma Mówię, Marek zaproponował nam w zeszłym roku i hmm. trochę do tego się gdzieś... Dążyliśmy do tego, żeby się to udało, no i się udało. Okazało się teraz, że zespół jest tak niezależny, że jest bardziej niezależny niż wytwórnia niezależna. Można tak powiedzieć. to jest bardzo Czyli <śmiech> nie wydał płyty wytwórnie niezależnej, tylko wydał płytę niezależnie samemu. Niezależnie samemu. Do Ale to powiem. jest częsty przypadek ostatnio. Chyba takie skracanie tego obiegu jest dosyć regularne. E czy z tego powodu, że wytwórnie nie mają pieniędzy, żeby długofalowo inwestować w projekty, czy że często to jest właściwie żadna różnica już teraz, yy, czy, czy wydaje to wytwórnia, czy zespół, nie? No właściwie tak. My stwierdziliśmy, że yy, damy radę sami, więc czemu nie? Po to proste. wszystko jest zależne od tego, ile członkowie zespołu siedzą na social media, na ile się promują, na ile są ogarnięci, żeby sobie robić koncerty, teledyski i tak dalej, żeby dotrzeć do ludzi, prawda? Oczywiście, tak. Yy, powiedzcie na początek o swojej nazwie, bo nazwa Jamajki, sami przyznacie, jest taka dziwna. Normalnie zespół by się nazwał w Polsce Jamajka, jakby tak nawiązywał, a wy z... Postawiliście na Jamajki. Czy to chodzi, że są piękne dziewczyny Jamajki, czy, czy nie wiem co. Piękne dziewczyny z Jamajki też są, <grym> oczywiście. Też znaczy, tutaj stricte chyba opiera się to najmocniej o, o, o, moje, o mój pseudonim, gdzie Michał ma, Knieżyk. Majki. Są Jamajki. Do tego ja jestem Majki i tak się wzięło. Ja, Mikey i jeszcze przy okazji jeszcze teraz wszyscy jesteśmy z Jamajki. <grym> ja, Mikey, ty Majki, on Majki, my Majki, prawda? To, tak, to Wy coś, w całym kształcie jesteśmy Jamajki. Jamajki w całości i mm? po prostu. Mm -hmm. Tu grałem ostatnio zespół e, z Trzcianki, który e, śpiewał tak e, e, Trzciamajka, Trzciamajka, tutaj po raz pierwszy złapałem za Majka. Nie wiem, czy znacie, to podobne takie... Bez jazzu? Bez jazzu, jazz, Spotkaliśmy się na Winter League A, wtedy też dokładnie teraz, tam jasne, grali. Że tak. Dokładnie tak. I mm -hmm. pewno gra i ten numer. Tak. Poczuliście taki bliski związek? <śmiech> z... <śmiech> Słowny, to tak z wiesz, to jeśli chodzi o, o samą, samą bliskość ze słowem Jamajka i, i ten, no to rzeczywiście, na, jak pojawiamy się na jakichś festiwalach street to często słychać naszą nazwę, chociaż wcale o, nie o nas chodzi. Tu mhm. Jamajka, tam z, z Jamajki i, to tak, I tak, dokładnie. Niby, niby o nas Mówią, a niekoniecznie Dokładnie, rzeczywiście, ta nazwa się sama wtedy niesie I jakby e, samo się promuje <grym> się? Dziękujemy za PR, który robią nam koledzy prawda? Organizatorzy A czy obcokrajowcy mówią Jamaiki? E, jeszcze chyba się z tak. tym nie spotkaliśmy Chyba, nie? Bezpośrednio nie, wydaje mi się, że nie Czy mówią Jamaiki? Nie słyszeliśmy jeszcze, jeszcze tej nie. wersji Ej, możemy wszystko Możecie wszystko? Najwyższa pora Gramy, uwaga <śmiech> I na antenie trójki Pieniądz człowieka nie zmienia Dzieci mają piękny świat Nie zabija brata, brat Dobrze dbać o to, co masz O naturę i o las Dobrze spędzisz tutaj czas za puenta, panowie, te gary na koniec po prostu, intensywność rock'n'rollowa wręcz <grystanie> muszę powiedzieć. No, staramy się grać energicznie i na scenie i chcieliśmy to tak samo oddać tak naprawdę na krążku. Konrad napisał, najwyższa pora się zameldować. Dzięki Konrad, dziękuję wszystkim za meldunki. Przypominam naszego maila, strefa dread pisany razem małpa polskieradio.pl. Jeżeli interesuje Was ta muzyka i chcielibyście wykorzystać czas yy, spędzany teraz yy, na antenie E, czy słuchając trójki, to skrobnijcie, może skończy się ta audycja dla was tym, że dotrze do was za kilka dni ta płyta, której e, słuchamy. E, to już jest kawałek historii, jednak powstaliście kilka lat temu. Chciałbym zapytać Was o te początki w 2021 w Tychach, mam napisane. Co było impulsem do założenia tego zespołu i jak skomponował się skład? Bo to nie są ludzie, którzy zaczęli swoją przygodę z muzyką od Jamajki, ale towarzystwo, które wcześniej już w innych projektach się angażowało. Tak, jak najbardziej. Rzeczywiście w 2021 roku zaczęliśmy się spotykać, i właściwie impulsem do tego, że zaczęliśmy się spotykać i powstał zespół, było to, że znaleźliśmy miejsce. Najpierw zaczęło się od miejsca. Od miejsca? Aha, tak, czyli jest miejsca, miejscu, a trzeba powołać kapelusz. No właściwie to tak wyszło, bo, bo nasz. Zawsze jest odwrotnie. Nasz, a No proszę, a tym, <laughs> razem, a tym <laughs> razem zupełnie inaczej. Znalazło się no, miejsce do tego, żeby pobyć tak, i pograć. I pograć. Graliśmy sobie, graliśmy i tak naprawdę. Mm, się zawiązaliśmy. I pierwszym impulsem do tego, żeby Wyjść z tej salki i coś ludziom pokazać Była pierwsza próba z naszym gitarzystą Wojtkiem Który przyszedł na próbę no i pograł z nami te numery, spoko, spoko, fajnie, fajnie mówi, no dobra, no i tak na koniec próby. mówi, No dobra, ale to zróbmy coś z tym, przecież nie będziemy tutaj wiecznie siedzieć no to chodźcie, to nagramy coś, zróbmy z tym, nie? No jakby Aha. Wojtek rzeczywiście był pierwszym takim impulsem do tego, żeby zrobić coś więcej niż się spotykać na tej salce i sobie to robić dla siebie Ja też od wielu lat wcześniej grałem w takiej też ekipie jak Baobab Zresztą z Danielem Pejsem, naszym basistą Graliśmy w baobabie i jak się ten baobab zakończył, to ja, że tak powiem, pisałem sobie różne rzeczy, chowając je do szuflady i mhm. czekając na to, aż przyjdzie moment, żeby je z tej szuflady wyciągnąć. No i przyszedł ten moment właśnie po tych kilku latach, kiedy Daniel w międzyczasie zaczął grać w Szamanach. no i właściwie przyszedł ten moment właśnie, kiedy zdobyliśmy tą salkę, zaczęliśmy się spotykać, no i wtedy Daniel mówi, dobrze, no to zróbmy to, dawaj te twoje projekty, które masz tam w tej szufladzie przysłowiowej i spróbujmy to zrobić. No i tak właściwie się podziało, prawda? Zaczęliśmy słuchać, dłubać i zaczęło się dziać. No i tak, i tak właściwie to posunęło, po, posunęło nas do tego, że wydaliśmy wtedy w 2023 roku, na początku 2023 roku, epkę właśnie z pięcioma utworami. I ciekawe jest też to, że ja mam tutaj zapisane, że do tej epki zrobiliście cztery teledyski. To też niesamowite, że jakby postawiliście w dużej mierze na ten kontakt wizualny ze słuchaczem. Tak, wtedy po raz pierwszy uzyskaliśmy y, pomoc od naszego miasta, miasta Tychy, właśnie y, na zrealizowanie teledysków. Także to też było duże wsparcie ze strony naszego miasta. A my stwierdziliśmy, żeby nie tylko pokazać y, światu y, dźwięk to żeby, Ale żeby też pokazać jakiś obrazek do tego wszystkiego No jest taka piosenka z tej nowej płyty ci, Gdzie ty chodzisz po tychach y, i szukasz tej miłości Tak, szukasz, brak szukasz. mi na to słów, zgadza Ta, się Tak, dokładnie i tam bardzo długo szukasz tej miłości i te Tychy możemy zobaczyć w związku z tym i z drona, i z perspektywy Twojego spaceru. Zgadza Naprawdę się. piękne miasto. E, tychy są wyjątkowym miastem, tak. Jeśli chodzi o e, sam Śląsk, bo rzeczywiście gdzieś mocno wyróżniają się. Nie są schematycznym miastem, chociaż nie ma schematycznych miast, takich typowych, e, jeszcze jak to może ludziom się wyobraża, że ten Śląsk taki brudny, taki czarny. No i, właśnie, a to i, płuca i Śląska. Jest śląska są, tak. A to właściwie są płuca Śląska. Zielone, zielone miasto, miasto sypialnia tak zwane. I to rzeczywiście można odpocząć, może na złapać się relaksa, przy tym wszystkim właśnie jeszcze pocieszyć oko ładnymi widokami. Zielone miasto, zielone płuca, wiesz, że to wszystko tak jakby dodatkowo jeszcze lepiej brzmi w nie? No jasne. No to posłuchajmy kolejnego utworu z płyty Jamajki. Ludzie ludźmi gardzą, wystarczy głupie hasło Do gardeł sobie skarczą, jeden sprzedaje drugiego Bo coś będzie miał z tego, lecz ty wszystkich sprzedasz Do kogo uśmiechniesz się kolego Dzielmy się sympatią i daszmy się empatią Nie dajmy się zwariować, musimy siebie szanować Tu nikt nie jest lepszy, nikt nie jest pierwszy I tak skończysz tam, gdzie każdy taki poprzedni Bo to jest lekko Żyjemy, by pracować, pracujemy, żeby żyć Ludzie, to niepolnicy, nie ma co tu kryć Ile jeszcze wszyscy będziemy w tym twiść? to jest, lekko być Żyjemy, by pracować, pracujemy, żeby żyć Ludzie, to niepolnicy, nie ma co tu kryć Ile jeszcze wszyscy będziemy w tym twiść? Wygląda jak jakaś pułapka A niebo to tylko taka niebieska klatka Niestety, miejmy to za sobą i przyznajmy, że tak jest Dlatego tak ważny i cenny każdy najmniejszy gest Musimy o siebie dbać, miłość sobie nieść Dobre dusze nie chcę wam pokrzepiającą pieśń Bo ciężko jest lekko być Żyjemy, by pracować, pracujemy, żeby żyć Ludzie, to niewolnicy nie ma co tu kryć Ile jeszcze wszyscy będziemy w tym tkwić Bo ciężko jest lekko być Żyjemy, by pracować, pracujemy, żeby żyć Ludzie to niewolnicy, nie mam co tu gryć. Ile jeszcze wszyscy będziemy w tym twić? Pracujemy, żeby żyć ludzie to niewolnicy nie ma co tu kryć Ile jeszcze wszyscy będziemy w tym kwić? O, ciężko jest Żyjemy, by pracować Pracujemy, żeby żyć ludzie to niewolnicy nie ma co tu kryć Ile jeszcze wszyscy będziemy w tym kwić? Jest. Kolejna propozycja z płyty zespołu Jamajki, najwyższa pora zespołu, który przyjechał do nas z Tych, a na okładce, no Tychy są zielone, ale to słońce bardziej kojarzy się jednak z Jamajką chyba niż z Tychami. No i właśnie, tu jest takie połączenie, tu jest właśnie takie połączenie troszeczkę tej Polski, troszeczkę tej Jamajki, jakby nie było w jednej okładce. Trochę się to udało. Opowiedzcie trochę o regowej tradycji waszego miasta, bo yy, yy, nie jesteście jakby pierwszą grupą, która z tych pochodzi. Jest tam taka tradycja też klubowa, koncertowa od wielu lat. Yy, z czego na scenie regę oprócz jamajki yy, słynął tychy? Na scenie regę z czego słyną tychy? No, kiedyś rzeczywiście też działaliśmy jako jedyna ekipa stychów, która grała regę właśnie zespół Baobab. Wcześniej mhm. wcześniej nazywała się to awaria Podwozia. Awaria, A, awaria. Podwozia. No poważnie. Diękne. Czasem mi się zdarza. Ale już rzadko. No właśnie. No i... <grym <grym w> tak. E, w każdym bądź razie, no w, w tych Tychach. No, by, nie wiem, czy by tu zahaczyć o, o, o Ryśka dla, bo niektórzy twierdzą, że, że, że to Przegrał takie, że to były reggae. takie mm. początki regie jakiegoś tego tyskiego rzeczywiście. E, aczkolwiek no samo, jeśli chodzi o, o, o jakieś klimaty regowe w Tychach, no to e, sam wiesz, ta stara tyska zobaczyli czyli Pop, prawda? Który Ta, też ma Kloster swoją Pop, historię i, Arek, tak. i na pewno mocno e, wpłynął na mieszkańców naszego miasta pod tym kątem. E, chciałem was zapytać o produkcję tego albumu, bo to jest pierwsza rzecz, która e, wpadła mi w ucho. To po prostu od pierwszego dźwięku jest petarda. Klarowne, brzmienie, przestrzenie na bemnach. Super, to wszystko pracuje i wszystko jest czytelne. To jest... E, Generalnie w ostatnich latach w polskiej muzyce reggae ten poziom produkcji bardzo skoczył, ale ta płyta mimo wszystko wyróżnia się tą produkcją. Skąd to się wzięło? Jak to było możliwe? Myślę, że wynika to ze względu na to, że produkcją albumu i realizacją zajął się Tomek Siwy Wójcik. Wow, Siwy, pozdrawiam Cię, Siwy, to znowu Ty. Tak jest, tak. pozdrawiamy, dziękujemy już te razy. Bardzo dziękujemy. By nie było. Aczkolwiek no, rzeczywiście jest to głównie zasługa Tomka. Który miał dość szerokie, szerokie, szerokie pole do działania i wolną rękę. Staraliśmy się raczej nie ograniczać w żaden sposób i nie nie. nie, nie, i nie... ukierunkowywać w żaden sposób tego, jak chcielibyśmy, żeby to brzmiało. Daliśmy wolną rękę ślady. I prośby o to, żeby było ładnie. No dokładnie. No i właściwie to, co otrzymaliśmy od Tomka, no to nas na tyle usatysfakcjonowało, że tak naprawdę z wielką dumą wydaliśmy tą płytę i dzisiaj tutaj też siedzimy dumnie słuchając tych wszystkich utworów. Wspaniale. To jest siwy, kiedyś przypomnę, gitarzysta grupy Bakrzyż, gitarzysta grupy Maleo Reggae Rockers, od pewnego czasu producent muzyczny w swoim domowym studio i to jest kolejna płyta, która wychodzi spod jego ręki i po prostu jest miodzio, jest czego słuchać. No i co? Kolejny może dowód na to. Stop. Muszę wam przyznać, że to jest mój ulubiony numer z tej płyty. O. Bardzo podoba mi się to, jak wkomponował się waszą muzykę. Piotrek, no, no, no, e, teledysk. E, ciekawe miejsce w ogóle. To, to chyba nie były tych, co? te ruiny O nie, to nie były <laughs> tych. To była, to były, tam są dwie miejscówki tak naprawdę, mimo tego, że można by je połączyć po różnych Beskid, obrazkach. Głównie Beskid. E, głównie Beskid, tak. W każdym bądź razie, o, tu jest taka mała jeszcze ciekawostka, że e, budynek głównie, w którym to nagrywaliśmy, już nie istnieje. Już nie istnieje, o, tak. Tam, gdzie są takie ładne mozaiki w tle i tak dalej, ten budynek już nie istnieje, już jest zrównany z ziemią. Właściwie teraz to już powstaje na jego miejscu dużo większy trzy razy większy hotel, a był to dawny hotel rzeczywiście, pracowniczy yy, gdzie po prostu w, dawny, yy, w po, poprzednim ustroju, prawda? Prawdopodobnie ludzie tam yy, sobie spędzali miły ale czas. Ale są to okolice Wisły Tak, ale są ustrania. to, okolice, ładnie ładniej jest na zewnątrz jest ładnie Tak, tak. <laughs> bo słuchajcie, stop z gościnnym udziałem Piotrka z grupy Boleo and Follow the Reading. Dlaczego uzyskam te Choć na krótką chwilę rzuć na to okiem Zanim twoje światło ktoś przyćmi mrokiem A są tacy, którzy zarzucają haczyk, byś powiększył z Dosyć fałszywych graczy, dosyć tych wszystkich mataczy Niech ten szaj w końcu odejść, stąd traczy Co chce dzielić nas na kategorie i klasy To jest apel, bo nie chcemy już tego wie Stolność patrzenia na siebie Wiem, że mądrość ta w każdym z nas drzewie Chcemy w pokoju, nie chcemy w gniewie, żeby zmienić coś potrzeba też Stop. i grupa Jamajki na swojej nowej płycie Najwyższa Pora razem z Piotrkiem z grupy Boleo. To jedyny featuring na tej płycie? E, jedyny featuring, jeśli chodzi o wokal rzeczywiście, bo jest drugi gość, który pojawił się właściwie w każdym kawałku na tym albumie, czyli Tomek Kinecki. Nasz przeszkadzajek, tak zwany Tomek Kinecki, świetny per, per, perkusjonista, perkusjonista, przepraszam, przeszkadzajek, przeszkadzajek, przeszkadzajek. od Przeszkadzajkowiec? Dokładnie tak. tak. A dziewczyna gdyby grała? Przeszkadzajka? Przeszkadzajek. O, no, jakby to mogło rzeczywiście wybrzmieć, no. Nie. Zgadza się. Yy, więc dwójka gości na płycie, na płycie, która dzisiaj roz, rozbrzmiewa yy, w strefie dret Całą tą skumulowaną energią wygenerowaną przez Siwego w jego studiu Ale tych studiów nagraniowych tutaj widziałem więcej Jest na liście UMZ-ki, coś również robiliście Ty nagrywałeś wokale, Majki, tak? Tak, umz robiłem wokale Bardzo miło i przyjemnie, konkretnie i rzeczowo Pozdrawiamy Cię również, Radku Gorąco. Ale, u, i, ale tam i, i, u Siwego nie zmieści się cała kapela, gdzie nagrywaliście bębny i to, to Ach, co a. jest najgorsze. To, co bo to najgorsze najtrudniej nie? nagrać i najkosztowniej chyba nie. To, co najgorsze, przyjęło Macu Rekord w Wojkowicach w naszej okolicy studio. Tak jest. W niektórych kręgach legendarne. Tak jest, no. z historią. Realizował nas tam Michał Kuczera, zresztą też legendarny gitarzysta i realizator, swoją drogą założyciel też grupy Universe. A to tam już Co ty drogą. opowiadasz? Tak, Michał Uni Kuczera. ulubiony już człowiek Mirka Breguły. Tak pamiętam, jest. pamiętam tą legendę Universe. To oni śpiewali o Johnny Lennonie piosenkę? Zgadza tak, się. Tak, A, tak, tak, tak. Tym mnie ujęli, bo ja byłem wielkim fanem Johna Lennona i też <laughs> płakałem po jego morderstwie. Majki, chciałem cię zapytać o m, tą część tekstową tego albumu, ponieważ ty w swoich tekstach często odwołujesz się do takich e, kanonów regę, powiedziałbym. Takie miałem pierwsze skojarzenie, że u Ciebie ten Babilon często wpada, a przecież już Babilon w polskiej muzyce pojawił się, płonie, płonie Babilon w 1983 roku za sprawą Izraela i Ty w taki sposób bezpośredni kontynuujesz tą linię. Kontynuuje, bo Babilon dalej jest, Babilon dalej nie śpi i nadal robi nam pod górkę i robi wszystko, żebyśmy nie byli wolni, żebyśmy myśleli, że jest ciągle źle, żebyśmy się bali, a jakby ja nadal się temu sprzeciwiam i głośno chcę o tym powiedzieć, nawet wyśpiewać. Rozumiem, że jesteś zwolennikiem muzyki protestu takiej, która e, stara się przynajmniej coś w ludzkich głowach namieszać i zmienić. Dokładnie tak, no, taki jest zamiar w tym wszystkim rzeczywiście. A czy są takie tematy, które y, poruszasz, które y, z twojej perspektywy rzadko goszczą w piosenkach? Takie nietypowe zagadnienia jakieś z twojej perspektywy. Czy ja wiem, czy nietypowe? Yy, nie, myślę, że nie. Myślę, że są to raczej tematy, które są nam wszystkim bardzo bliskie i bardzo dobrze znane. Ja bardziej staram się tutaj... Yy, po raz, może po raz kolejny zwrócić na tę uwagę, bo jakby rzeczywiście ym, no, zawieram w tych tekstach też taką pewną obawę o to jutro, o to nawet o to pojutrze, bo, bo, bo też trzeba myśleć, co będzie dalej. No a rzeczywiście y, skupiając się na tym, co się dzieje dookoła obecnie na świecie, no to tak, można by się delikatnie przerazić, mówiąc. Nie? Obaj macie małe dzieci. Czy pytają was, co to jest Babilon? Albo o co chodzi w tych piosenkach, tato? M mój młody jeszcze nie pytał, co to jest Babilon. Mój młody na razie uczy się wszystkich piosenek na pamięć i świetnie mu to idzie. I nawet nie muszę go o to prosić, bo to idzie samo. Tata, włącz to, a włącz, a włącz mi jeszcze tamto, więc jakby Ale pytanie ma. Ale który przynajmniej umie się przewija notorycznie, to witajcie. Witajcie, tak, tak, to jest Aha. numer energetyczny, dzieciaki łapią, Ten refren lubią. chyba każdy z naszych dzieci już zaczął śpiewać. Tak, mój, mój już zna też i zwrotki i wszystko tak, że tu rzeczywiście też e, fajnie, że te dzieciaki to łapią i to lubią. Ja myślę, że macie tutaj takie m, zapadające w ucho melodie często, które po prostu y, dzieci sobie łatwo przyswajają, bo to jest melodia, która w jakiś sposób pozostaje w głowie. No nie tylko dzieci, bo właściwie to głównie robimy to muzykę dla osób raczej dorosłych, aczkolwiek y, może tego posłuchać zupełnie każdy. Nie ma tam y, żadnych wulgaryzmów, nie ma tam żadnych złych rzeczy. Myślę, że wręcz przeciwnie. Jest z czego czerpać, jest o czym posłuchać. I rzeczywiście te melodie nasze też potrafią zostać w głowie. Na trochę dłużej. A myśleliście o tym, żeby zrobić kiedyś rega dla dzieci? No właśnie chciałem do no, tego nawiązać, no, no, że mo być może mm, następny projekt. No, to nie jest głupia, bo przynajmniej piosenka jakaś dziecięca to są takie projekty yy, mm. i, i to się bardzo dobrze sprawdza. No proszę, tak trzeba, trzeba będzie to przemyśleć rzeczywiście. Taka sugestia. Yy, goście z zespołu Jamajki, kolejny kawałek muzyki, no to wspomniany właśnie Babilon. Odpoczywa, zasuwa jak mruwa Stara się być tam, gdzie byś nie pomyślał sam Szuka tych cięższych o kilka gram A ja się zastanawiam, po co to Wam. Mam ręce czyste i gdzieś waszą listę To oczywiste, że tak właśnie myślę To, Dopóki tak myślę, przecież nacisnę Prawo to niszczę wraz z moim mistrzem dlatego wypad z bombami, wypad z ciągami, Wypad z karabinami, wypad z łapami Nie jesteśmy sami, Tam najwyższy zawsze z nami On uchroni przed kulami Złego wroga zamiarami, dlatego z miasta szybciej się skończy niż zaczyna Tu chodzi o dobra wspólne, czyli naszą planetę Założenie to ogólne, nie rób sypu sam pod siebie Nie daj złapać się wsi dwa, które czekają na ciebie Potrzebujesz drogowskazu, wypisany jest na niebie Dlatego wypad z bombami, wypad z ciągami, wypad z karabinami Wypad z łapami, nie jesteśmy sami Pan Najwyższy zawsze z nami, on uchroni przed kulami Złego wroga zamiarami, dlatego Trud Babylon, To prawie ostatni message od zespołu Jamajki w dniu dzisiejszym. Płyta Najwyższa Pora. To też zabawny jest tytuł, muszę wam powiedzieć. Czy to taka przekorność właśnie, że już przyszła Najwyższa Pora, żeby wydać pełnoprawną płytę? Z jednej strony tak, może to tak zabrzmieć i trochę to rzeczywiście tak w tym kierunku ja tak no. jest. Tak ale to też tyczy się utworu, utworu, który dzisiaj wybrzmiał jako drugi tutaj od nas, no. czyli właśnie Możemy Wszystko, Najwyższa Pora. Najwyższa to jest Pora, najwyższa, że nawiązanie do tekstu. Tak, tak nawiązanie do tekstu i, i właściwie to takiego, który tłumaczy cały ten album, no bo rzeczywiście, no, Najwyższa Pora, no, a, że, a że możemy Wszystko, bo taka jest prawda. No, mm, no powiedzmy, że Wszystko, bo pewne rzeczy nas ograniczają, ale jeżeli jeżeli chodzi o, o to jakieś, nie wiem, nie dobra, czy jakby rozwiązywanie pewnych trudnych spraw, to nie ma To dużo momentu. zależy od nas, prawda? Dużo, oczywiście. oczywiście. Motywacja do działania. E, zapytam was jeszcze na koniec, gdzie w tym roku można was zobaczyć z tym repertuarem? Jakie macie plany koncertowe? Ktoś, kto się podkręcił.